To może zacznijmy od spisu treści, co nas czeka w tym cudownym, wspaniałym, dziewiątym odcinku rewelacyjnego podcastu o nazwie WSIOK. Nie mam pojęcia, to znaczy mam taki zarys mniej więcej, o czym chciałbym powiedzieć, co mnie czeka przez najbliższe 15 minut, bo tym razem naprawdę nie będzie dłużej niż 15-20 minut. Muszę się tego bardzo pilnować, dlatego szybko opowiem, jakby minął ten cudowny poniedziałek. Jeszcze w poniedziałku zostało trochę, ale powiem o tym, co się wydarzyło do godziny 14.41, bo teraz jest właśnie ta piękna, zgrabna godzina. Jedynka, czwórka, czwórka i jedynka na końcu. Zaśpiewam, nie wiem jeszcze co, ale wiem dla kogo, z jakiej okazji, no i najważniejszy element programu. Muszę w końcu yy, no, wykonać, wypełnić swoje zobowiązania odnośnie Kreta Chrzestnego. Poprosił mnie, żebym wygłosił jego przemówienie napisane przez niego. To są ważne sprawy. To trzeba słuchać. Mm. Tak, oto dzisiaj rano wstałem, hura, brawo, tak udało mi się wstać, to był pierwszy sukces, od którego zacząłem dzień dzisiejszy, cudowny, piękny, pogodny, bardzo, mm. no, fajny, fajny był, jeszcze jest, no dopiero 14.44, Ta. No i wstałem... Wszedłem mm. jakoś, schylałem po schodach do łazienki. Eee, A co robiłem w łazience? A nie, nie ma sensu. W sumie każdy robi chyba to samo, wiadomo, nie? Gnui z jednej nitki do drugiej. Siano e, ze żłoba na podłogę trochę. Wydarzać się? No, normalka, nie? Standardzik. No i wróciłem do swojego pokoju, tak? udało się wrócić, nawet. patrzę się. A to pełno much. Czyli były otwarte przez a, jakieś, ja wiem, 5 minut, bo tyle mi zajęła toaleta poranna, nie? No i przez te 5 minut z liczby mu jednej, bo tylko jedną kojarzę z nocy. Tylko z jedną noc spędziłem, nie? Jakbym była więcej, to bym chyba wiedział. No i nagle się zrobiło... Ło! Wow, kilkanaście. To jest straszny wylęk mógł, ale... O tym nie dzisiaj, bo nie ma czasu. To jest temat na osobny odcinek w ogóle. To jest mucha, to jest coś... Strasznego. Wspaniałego, co jednym razem. Tak wiem, Tak wiem, Tak więc... Co to ja mówiłem? Nie pamiętam. Yy, aha, tak. Zjadłem potem śniadanie. No i pomyślałem sobie, że... Kurde, pociąg mam za 6 minut, mam pociąg! Trzeba szybko Pieronem ubierać się i lecieć na stację kolejową, bo ja teraz jeżdżę pociągami sobie z jakiegoś czasu. Fajnie te pociągi. Wychodzę na pole, patrzę się. Nic nie widać. Mgła była jak zawsze. Dzień nie rano. To jest w ogóle taki dziwny mikroklimat w tej mojej miejscowości, gdzie mieszkam. Kurde. Ta... Eee, śpiewana muzyka może trochę przeszkadzać, ale pójdzie ci w podkładzie. Ja wiem, że się nie powinno dawać tekstów takich śpiewanych, a muzyki słownej, tak tak to jest? No, muzyki z tekstem śpiewanym, jako podkładzik, no o tym nigdy się nie da zrozumieć ani z jednego, ani z drugiego, ale nie mam żadnego podkładu na razie, żadnego znalezionego. Więc niech leci. Monstret! Monstret! Pewno się nie wpasowałem. Ja mam teraz... A! Da, da, da. Nie mam czasu na takie te pierdoły. Jo Już 5 minut, 6. Także szybciutko. No to tak. Y, poleciałem na ten pociąg. Y, przeleciałem przez pole sąsiadki. Kury mnie pogoniły. Strasznie ma te kury sąsiadka. Ale jakoś im uciekłem. Tak z Tak, tak. Z... z tak? No i potem musiałem wyhamować u następnego sąsiada na polu, bo tam on ma gęsi. No i a gęsi nie są skore do uciekania przede mną, nie boją się. Nie? W sumie dziwne, nie? Jak się nie mogą nie bać, gęsi? No i tak, nie no i wsiadłem do pociągu, pojechałem, fajnie było w pociągu. Hmm. I po co ja to mówię? Nie mam pojęcia. Aha, tak, bo bo jak wysiadłem z pociągu to, to poszedłem do szkoły i przy wejściu do szkoły włączyłem mózg na te kilka godzin także nie mam pojęcia co się działo w szkole mózg mi się włączył y, przy wyjściu no i y, wracałem na dworzec kolejowy przepiękny dworzec kolejowy y, bardzo brzydką, przebrzydką drogą ale. Z bardzo fajnym kolegą. No i a co było po drodze? O, to już, już. Musicie usłyszeć sami. Miałem dyktafonik. No to takie króciutkie wejście zrobiłem z dyktafonikiem. Nie mam pojęcia, ile z tego będę musiał wyciąć. Ile się nada. Ile będzie słychać po prostu z tego nagrania, bo. Auta jeżdżą po mieście, nie oszukujmy się, ludzi pełno, jakieś dziecko wrzeszczy. To, to się tak nie da. Nie da się. Muszą być odpowiednie warunki do nagrywania. Musi być dobry rejestrator dźwięku, a ja mam zwykły dyktafonik. No to zapraszam na krótkie wejście. Weźmę go oglądzenia, na razie. Cześć, a potem piosenka. Tylko początek tygodnia. No, jebany poniedział jak trzeba coś nagrać. nowy odcinek. Dzisiaj mam zamiar go jeszcze wrzucić. Zadanka pełna. Teraz nagrywasz? Powiedz. No teraz nagrywam, Pocnę to jakoś, ten, coś tam jeszcze dogram. No chcę zrobić taki, żeby się zmieścić w 15 minutach, ale muszę mieć jakikolwiek Jakiś materiał. Jakiś super. materiał. E, dlaczego masz pośladki z tyłu? Tak mnie na to rozczulił. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, Ech. więc z tego wynika, że mamy pośrodki z tyłu. To, to I widzisz, że jest to stworzenie jakiejś koncepcji. Podziewałem w się, się takiego jakiegoś ironicznego podejścia do tematu. No to się cieszę. W końcu yy, ma też to znaczenie praktyczne. Dzień dobry, Dzień dobry. że z ramy na siedząco. Jest tak najwygodniej, najwygodniej i Fakt posiadania pośladków i odbytu z tyłu pomaga nam uzyskać bigotę przy sraniu. Dobre to jest. No nie To nie wpadłem. Jak wygląda, A, to odcinek podcastu. jak przejdziemy przez dragą, bo samochody, teraz ten, nie będzie słuchać tylko jakieś o, jakieś takie, że Splendrys zakupił. Już to od dawna bo Od dawna już mamy. Tak, tak. Jak u mnie był chyba list, końcem listopada mnie odwiedzał też miał. No, wtedy, tak, że... też. To jest taka. Lipsa też. Nie tylko listopada. Lipsa. Gdzieś listopada? No. Sorry. To ta dylatacja czasów w Kozach, okay. ta, tak, z no. ten. No za, In, inaczej biegnie czasoprzestrzeń, inaczej się zachowuje. W macie to samo w dotku jeszcze kury i gęsi biegający po ulicach i ścigające cywili. Proszę ja siebie, ja nie idę jak idę do ten na pociąg, to ani razu na żadną drogę nie wchodzę. Po samych polach, polnych drogach, po polach <grym> czyli walniejsze się, się przewdzię. Najbliżej na na przełaj. Przez potuczek przechodzę. Co wy tam macie jakąś okupację niemiecką jeszcze? No, tak naprawdę. No, prawie. I co to robisz? Nie morduj gołębi. Ile muszą żreć żre tych głowień i, i żwiruny? No i... Ale ty, ty, ty by nie, zeptałem, nie, no i ten. No, Stresujące życie, a ty jeszcze. Bardzo ciekawego, ja to utnie i może będzie minuta z tego zmontowanego, z tego tutaj wejścia. O, wejść. Więc, jaki jeszcze może być temat? No tak, te Ciekawy pośladki. temat. Pośladki. Poza pośladkami jest coś ciekawego na tym świecie? Na przykład tycki. kobiece, tak? O tym się możesz pogadać. O tym czy, chętnie bardzo. Ale... Ale teraz, teraz tutaj nie widzę żadnych ciekawych. Jakieś dwie stare bały przed nami. Eee, hmm. Ta kojarzanka jest miła. A ta w koleżanka. Swoim A to, to nie wiem, o, nie wiem o, o, o której mówisz, koleżance. Ale, ale to mało ważne Teraz to już nie istotne. Zradziłaś górę. Właśnie! <śleszy> Rzucaj się z wysokości, ale nie zabije się. Bo kurwa mam gumowe kości, chryzantemy, złociste, po po czyste. Dobre to jest. Na Dobra, śpiewam. Nie podlewa ich, kurwa nic. Chyba duszą będzie. Czy śpiewa, dalej? Nie, teraz nic nie będzie tak słychać. Mam no, ustawiam dużą czułość. Lepiej, Jestem czuły. Nie podlewajmy tego przy ludziach. Nie chcę być na idiotę. Ale właśnie do tego dążę od jakiegoś czasu. No, powodzenia. Więc kolejna zwrotka leci. Zdradziłaś, kurwo, mnie. Rzucę się w morskie fale, ale nie utopię się. To no tą kurwę zmienię na basie może. <śmuletra> Będzie tak. doskonale. <śmuletra> I potem jest refrenem Znowu? Dobra. E, trzecia zwrotka brzmi. Zdradziłaś, kurwa mnie pod pociąg się podłoże, ale Nie przyjedzie mnie Bo, kurwa, jedzie po innym torze <śmiech> Potem jest znowu refa To jest znany? Demotywator A, mhm. to byś się w sumie nadawał na demotywator. Przywiązany gość do, do, do, torów I pociąg jedzie po innym torze Może być Basia, to dla Ciebie. O tak. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym Baszta dzieje się Malutka Basia mieszka w nim I wiedzie wśród ochadów ty, Ten Bas czy Wszyscy Basie znają i kochają Basia próba to i tam Świat swój pokazując nam Dziś spotka Was maleńka zwinna Basia Basia To na bezoludna Basia Nasza przyjaciółka Dziś! <tryk> lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym Baszta dzieje się Malutka Masia, Nie, sorry, nie mogę Sorry Basia, nie dam rady Miałem przygotowaną inną piosenkę Ale nie mogę znaleźć podkładu. Kurde ale to Miałem też złośliwą, jakąś taką fajną, zbyźliwą piosenkę dla Ciebie zaśpiewać, no ale, no powiedzmy sobie szczerze, o Tobie nie da się źle śpiewać w żaden sposób. To wykracza moje możliwości, więc <śmiech> padła na malejką pszczółkę da się, sorry. Ale tylko to miałem pod ręką akurat ściągnięte kiedyś w zadawnych czasów. Kurde, muszę mi się na biurku. Czekaj. O, po nich. Zginąć w takim momencie. Ach, straszna śmierć, nie? No to Basiu. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, że tak ciągle, no ale to siła wyższa. Sorry. Pa. No tak, wiele tego nie ma. E, raczej bym powiedział bardzo niewiele. Nie wiem czym się to tak w dupy nagrało. Ale tak, piosenczka była, to znaczy no... Jesteście w... Ty jesteś. Znowu wy. Źle ze mną, bardzo źle ze mną. Kastlingowo mi byłby potrzebny jakiś co eliminuje bełkot, pijecki gadanie mimo że jestem przeźwy, jestem przeźwy, zaraz sprawdzę. Jestem, chyba. Jak na moje standardy jestem przeźwy. E, no i, i chwilkę potem jak już się rozstałem z Krzyśkiem podążyłem prosto przed się slalomem w kierunku dworca Spotkałem takiego fajnego gościa. Tak, no, śmiesznie ubrany trochę. Jakieś kamizelka nie jakieś takie ten, kapelusik, ładny, bardzo. Tak na oko, po 50, no może po 60. No i tak do niej podchodzi i, i się pyta, jest pan z Bielska? No nie, ale służę pomocą, nie? O, o co chodzi? To on coś tam zaczął mówić, nie że tam kulturalnie porozmawiać można, nic nie szkodzi, nie Ja już od razu mi się włączył taki mój instynkt podcastowski, podcasterski instynkt, żeby wyciągnąć ten dyktafon, który mam właśnie w kieszeni i żeby nagrać z nim tą rozmowę, ale niestety ee, nie chciałem się, nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego nie nagrałem tego. To fajnie by było, w sumie. Gość był bardzo przyjemny, taki ten, miły. Tylko ciągle mówił do mnie per pan. Ja w pewnym momencie go poprawiłem, nie? Już tam od razu na początku rozmowy, nie? Żaden pan, Paweł. Ale i tak mówił do mnie, panie Pawle. <śmiech> Treźnie to, to brzmiało. A facet taki, no, dla mnie tak. Mówi nie, panie Pawle nie ja, ja nie jestem stąd, jestem z Bydgoszczy. Uu nie to tu daleko nie. Wiem, nie, chce się powiedzieć wiedzą geograficzną nie? że to wiem nie, że Bydgoszcz daleko od Bielska. No, no i on zaczyna jakieś litania swoje. Wiele z tego nie, nie zrozumiałem, bo seplenił gość, tak tak był przyjemnie, ładnie szczerbaty, nie miał y, czterech przednich zębów. Na górze i trzech na dole. No i język mu tak uciekał. zapełnił strasznie. E, zwłaszcza, że się starał mówić jak najszybciej. Ale coś tam wywnioskowałem, coś usłyszałem 6,80, nie? I że zbyt goszczy. I, i, i coś, coś mi pokazywał pieniądze, nie? No to, to, to ja, e, żeby nie wyjść na takiego, co go nie słucha. Bo no, nawet się nie starałem zrozumieć tego, co do mnie mówi. Od razu sięgnąłem po swoją niezawodną logikę. Tak. Pomyślałem. Niesamowite przeżycie. Spróbujcie kiedyś. No i... I... I... I... I co dalej było? Kurde jak ja mam... Muszę się skoncentrować. Bez ładu i składu mówię ze tlenie strasznie... I za długo już to trwa. Tak więc... Gdzież i ówdzie? Jednakowoż. Aha, już wiem. Chodziło o to, że chciał ode mnie 6,80 na bilet do Bydgoszczy pociągiem. No to dałem mu 20, on mi dał 10, wymieniliśmy się tak fajnie, nie? Ja dostałem ładniejszy pieniądz, on dostał brzydszy. Różowy pieniądz. Aha, tak się zgodził się tak głupio, nie? Dał mi różowy pieniądz a ja dostałem ładny, taki ten taki, taki beżowy, nie? Taki, powiedziałem mu cześć, żeby być nieprofesjonalnym. on dziękuję bardzo panie Pawle. E, do widzenia. Ja sobie pójdę coś kupić do jedzenia, bo pociąg mam o 21.30. Kurde, więc co ten gość będzie robił? To, kiedy to było, to to... Jak wiem, 20 po, po 13.00 ode mnie brał tą kasę i... Dychę ode mnie wziął. Wziął 20, ale oddał 10, także wyjdzie na to, że dycha. Czyli na kupienie sobie coś do jedzenia, czegokolwiek do jedzenia, ma tak. No, za 3,20 chyba. Jak na ten przeżyje? Nie wiem, a walić to. Chciał tylko tyle. I tak mu dałem więcej, niż chciał. Pewno tutaj od razu się zlecą, się wszyscy, że. Co to się... Co tu narobiłeś? Pewno naciąga czy jakiś... Aaaa! A ja powiem, że nie. Bo... Skwara powtarza, że... trzeba czynić dobra. No to... była okazja, to to uczyniłem dobro. Ja tam zresztą wolę... E, być ufnym w stosunku do ludzi i na tym zaufaniu się dwa, trzy razy... do roku przejechać, niż żyć w... Ciągłej takiej paranoi, strachu, nie? Żeby wszyscy źli, wszyscy dybią tylko, aż mi się coś stanie, chcą mnie okraść, chcą mnie pobić, chcą, chcą mnie zgwałcić, zabić, czy też cały zestaw naraz. No i więcej się nic nie wydarzyło od dzisiejszego dnia. To by było na tyle. Nudne wiodę życie, wiem. A nie, proszę o komentarze. Proszę o bluzgi. Proszę o... A co proszę? Nie mam pojęcia co proszę. Ja w zasadzie wszystko mam co potrzebuję do, do życia. Do szczęśliwego, pięknego, cudownego życia. A teraz... Końcowy punkt programu, o którym mówiłem we wstępie dzisiejszym w spisie treści tego dziewiątego wsioka. Czyli relacja nie relacja, przemówienie przemówienie raczej nie wiem jak to nazwać no ale kret chrzestny rodziny rozpołowiczonego robaka dał mi karteczkę z zaszyfrowanym pismem krecim tylko ja to pismo potrafię przeczytać tylko ja zostałem przeszkolony tylko ja mam certyfikat żeby odczytywać krecie pismo w dodatku zaszyfrowane specjalnym kodem no to wam to przeczytam Apel kreta, Przeprze mnie. rozpoznanego. Przychodzisz do mnie i prosisz o pomoc. A cóż ty uczyniłeś dla mnie? Nie mam wobec ciebie żadnych zobowiązań. Zresztą, nawet gdybym był ci coś dłużny, to mnie zmusi do wyrównania naszych rachunków? Nie. Nie pomogę ci, ale za to dostaniesz rady. Dam ci ją zupełnie za darmo. Mimo, że gardzę ludźmi takimi jak ty. Nasza rodzina ma wtyki we wszystkich możliwych branżach. W każdym miejscu na świecie znajdziesz członka rodziny, rozpołowiczonego robaka. Nie inaczej jest w Irlandii. Tamtejsza gleba świetnie nadaje się do hodowli dżdżownic. Może słyszałeś kiedyś, Podcast o nazwie Nie tylko dla orłów To jest tylko przykrywka Tak naprawdę każdy odcinek Jest zaszyfrowaną wiadomością Jak się ma nasza hodowla Dawidziński podróżuje po świecie W celu znalezieniu nowych gatunków drudżowni i udoskonalaniu ich hodowli. Swoją bazę ma w Irlandii. A, dziwiłeś się może, że wszyscy mówią do niego kierowniku? To on właśnie jest szefem irlandzkiej hodowli. To on dowodzi naszym wywiadem tropiącym nowości w świecie drzownic. Robi jeszcze inne rzeczy. Ale to sprawo poufna. Dość ci już powiedziałem. Nawidzielski odwala kawał dobrej roboty. Po co ci? Po co ci to wszystko opowiadałem? Staraj się jak on, a może w przyszłości dowiesz się, ile dla swych przyjaciół jest w stanie uczynić kret chrzestny rodziny rozpowiedzonego robaka. Bywaj tymczasem.